Zapraszam do posłuchania podcastu o piwie. Dzisiejszy odcinek świąteczny, wigilijny, będzie dotyczył piwa La Trappe Dubel. Jest to piwo trapistów, piwo dubel, czyli górnej fermentacji, ciemne, ważone z użyciem słodów jęczmiennych oraz pszenicznych, no i do tego różne przyprawy. Jest to piwo trapistów, Czyli ważone na terenie e, opactwa, na terenie zakonu dodatkowo jest ważone przez mnichów, którzy mieszkają w tym klasztorze. Piw z browarów trapistów nie ma zbyt wielu, ponieważ e, tylko 7 browarów na świecie określane jest e, mianem trapistów. Na 6 z tych browarów leży w Belgii, a siódmy browar leży w Holandii. I właśnie w Holandii jest produkowane latrape. Piwo to występuje w kilku odmianach, między m.in. jest blond, double, triple, quadruple, e, Witbir, koźlak i zdaje mi się, że coś jeszcze. Także cała gama piw jest dostępna. Ja mam dubla dzisiaj. Mam również tripla. No i bardzo się cieszę. I z jednego, i z drugiego piwa. Ponoć są niesamowite. Jak to będzie, zobaczymy. Piwo było prezentem, otrzymałem je od Dawida, który no, przywiózł mi trochę tych piw, to było chyba 14 piw, z czego połowa to były właśnie piwa terapistów, m.in. Latrape i Simeje. No, piwo w Polsce nie należy do tanich, butelka 0,33 kosztuje około 9-10 zł. Są również butelki 0,75 No ale tutaj już koszt przewyższa 20 zł Ale za to butelki 0,75 Są zamykane korkiem Takim prawdziwym korkiem jak wino Są również dostępne półlitrowe butelki I te są zrobione z kamionki Również zamknięte korkiem No piwo zwłaszcza w tych dużych butelkach Wygląda naprawdę obłędnie ale mała butelka też ma swój urok. Etykieta jest w prostej szacie graficznej, ale jest ciekawie wycięta, ponieważ nie jest to ani okrągła, ani kwadratowa, tylko jest to taka etykieta w kształcie odwróconej tarczy, czy też w kształcie jakiegoś klasztornego witraża jest wielka litera D, no oczywiście od Dubel jest napis trapę, czcionkami takimi gotyckimi bardzo to ładnie wygląda. Tak, tak samo się prezentuje krawatka, z tym, że jest już normalna, taka prosta. Kapsel dedykowany specjalnie dla piwa Dubel, czyli jest to kremowo-czerwony kapsel z wielką literą D. Z tyłu piwa znajdziemy takie informacje, jak na przykład to, że butelka zawiera 30 centylitrów, czyli 300 ml. dodatkowo jest 7% alkoholu, nie ma podanego ekstraktu no ale wynosi on powyżej 16% nieznacznie powyżej jest informacja, że jest to autentyczny produkt trapistów oraz informacja, że piwo najlepiej serwować w temperaturze od 8 do 12 stopni termin przydatności do spożycia temu piwu mija za niecałe 2 lata czyli mogę myśleć, że piwo już troszkę odstało od czasu kiedy zostało Zabutelkowane piwa trapistów mają często długie okresy przydatności. 3 lata to jest krótko. 4, 5, 7, 10 się zdarza nawet. No, piwa potrafią wytrzymać naprawdę długo, pomimo tych, że są niepasteryzowane. Dlaczego tak się dzieje? No otóż w tych piwach jest dodatek drożdy, który jest tam, który jest w butelce umieszczony w celu refermentacji. No i to działa w taki można powiedzieć, konserwujący sposób na piwo. No ale myślę, że wielu z Was wie dużo więcej o tych piwach ode mnie, także niepotrzebnie Was nie zanudzam. No i przychodzę do najważniejszej części dzisiejszej audycji, no, czyli do otwierania i kosztowania tego piwa. Cześć, to Tomafek. słuchacie podcastu o piwie. piwo otwarte i pierwsze co mi uderzyło do nosa to dosyć niespodziewane, ale to był taki wyraźny zapach gumy balonowej, a w następnym takim uderzeniu to taki przyjemny drożdżowy zapach. No ale nie ma co wąchać piwa z butelki, przelewam je sobie do szkła. Cześć, tu mówi Pepe z Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych. Nie lubię hamstwa i parówek, ale dobre piwo lubię, dlatego tak jak Wy teraz słucham podcastu o piwie. Nalewając piwo możemy zaobserwować jak ładnie się pieni, no jednak musimy nalewać ostrożnie, dlatego że piwa trapistów zawierają drożdże, no ale te drożdże one skończyły już fermentację, ich rola się zakończyła i są niepożądane wewnątrz piwa. Czyli piwo przed nalaniem powinno odstać nocno chociaż jeden dzień w lodówce, czy w jakiejś chłodnej piwniczce i wtedy ostrożnie, delikatnie je nalewamy, tak żeby drożdże pozostały nam w butelce Muszę powiedzieć, że mi to całkiem zręcznie się udało. Jestem zadowolony z siebie. No i otrzymałem to co najlepsze, czyli całą esencję piwa trapistów. Mówiłem, że piwo nalewa się z bujną pianą. No niestety ona momentalnie opada. No i pozostaje taki dosyć pokaźny kożuszek. No ale pianą tego nazwać nie można. Nie szkodzi. Absolutnie to nie przeszkadza. Pamiętacie piwo klasztorne z Jabłonowa? Tam również piana no... To był taki trochę feller. Ale mniejsza opiana, jak to piwo wybornie pachnie. Przede wszystkim w ślepym teście. Jestem pewien na 100%, żebym powiedział, że ktoś mi właśnie dał do powąchania jakieś dobre wino. Piwo ma tak niesamowity winny, owocowy aromat. No to jest oszałamiające, naprawdę cudownie pachnie. Uwielbiam taki zapach. Do świąt, które właśnie mamy, pasuje idealnie. Ponadto możemy wyczuć taki karmelowy, lekko palony aromat. Do tego zapach śliwek. Nie czuję w zapachu alkoholu. No i ogólnie tą kompozycję zapachową bym określił jako... Rewelacyjno. Co tu dużo mówić? Piwo pachnie wybornie. Kolor piwa jest taki brązowawy, lekko zimisty, nieprzejrzysty. No i ogólnie mi się podoba. Kolor, tak jak mówię, jest taki brązowawo-pomarańczowy z pomarańczowymi refleksami pod światło. Bardzo ładnie to wygląda. Piana jest w kolorze beżowym. Pierwszy łyk piwa no i niesamowita eksplozja smaków. Przede wszystkim piwo jest zdecydowanie owocowe, całkiem wyraźnie alkoholowe, lekko palone. Takie interesujące, ponieważ z tych owoców możemy na pewno wyróżnić śliwkę, wiśnie, Wydaje mi się, że również troszeczkę gruszki się tutaj znajduje. No, czyli cały sad tutaj mamy. Bardzo fajnie. To, te owoce i alkohol sprawiają, że piwo ma taki naprawdę winny charakter. Do tego jest jeszcze taka lekka paloność, która, no muszę powiedzieć, ciekawie się komponuje z tymi owocami. I całości dodaje takiego charakteru, no można powiedzieć takiego męskiego. Przez to piwo staje się takie bardzo wyraźne w smaku. Przy każdym większym łyku alkohol jest bardzo wyraźnie wyczuwalny. No, nie ma co ukrywać, jest go tutaj aż 7%. Ale muszę powiedzieć, że piłem polskie piwa z większą zawartością alkoholu, w których był on lepiej ukryty. No i tutaj minusik dla latrapy. No za ten alkohol. Nie każdemu to może smakować, no, ale wydaje mi się też, że na taki okres zimowy, no to to jest fajnie, że e, trochę ten alkohol w piwie czuć, no, ponieważ on niesamowicie rozgrzewa. Bierzemy taki większy łyk i po chwili czujemy, w brzuchu takie rozchodzące się ciepło. Na mroze fajna sprawa. No ale tak jak mówię, niekoniecznie każdy musi być z tego zadowolony. Najgorsze, najobrzydliwsze, najbardziej kwaśne piwo, jakie kiedykolwiek w tym podcaście było. Niedobre, a słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane. ważne jakie piwo, ważne jaki podcast. Podcast o piwie. Jeżeli ktoś będzie próbował się doszukać jakichś chmielowych aromatów w piwie latrapę Dubel, no to oczywiście ich nie znajdzie. Piwo absolutnie pozbawione czy to smaku, czy zapachu chmielu. Wydaje mi się, że piwo jest w jakimś sensie podobne do koźlaków, ponieważ no te wszystkie winne aromaty, no można jakoś tutaj razem zestawić. No oczywiście piwo tutaj od trapistów wyróżnia się tym, że ma w sobie taki drożdżowy posmak, no tego w koźlakach próżno szukać. Ogólnie uważam, że piwo jest bardzo dobre, ciekawe no i na pewno warte spróbowania czy warte ceny 10 zł. No ciężko mi powiedzieć. Z jednej strony warte, no bo naprawdę jest pyszne, a z drugiej strony być może te 10 zł można lepiej zainwestować. No myślę, że każdy z Was musi tutaj sam ocenić i wybrać tak jak uważa. No Ja z mojej strony powiem, że Mniej piło smakuje, no i no, i może jakoś specjalnie nie zachęcam do spróbowania, ale jednak rekomenduję. E, może jeszcze słówko odnośnie piany, ponieważ wziąłem kielich w rękę, lekko zakręciłem piwem, no i nagle się piana odbudowana jakieś 2-3 mm. Wygląda bardzo ładnie, no i tutaj już na plus. Pomimo tego, że na początku padło to takie jedno zakręcenie kielichem wystarcza do tego, żeby jej pianę ponownie wzbudzić. No i zdaje się, że ona teraz taka bardziej trwała. Oczywiście, jeżeli będziecie piwo pić z czegoś węższego niż mój kielich, który ma średnicę mniej więcej płyty CD, no to pewnie będziecie mieć wyższą, ładniejszą pianę niż ja. No ale ja akurat takie szkło wybrałem i no nie, nie narzekam. Absolutnie nie przyczepiam się do piany. Ocenę, jaką bym chciał wystawić piwu dla trapy Dubal. No to niech będzie 8 punktów. Może trochę nisko. Może wcale nie. Wydaje mi się, że piwo jest bardzo dobre, jednak. No poza tym fenomenalnym zapachem i bardzo dobrym smakiem, no to nie powaliło mnie na kolana, nie urzekło niczym nadzwyczajnym, czego się spodziewałem. No być może za bardzo się na to piwo nastawiałem, że będzie nie wiadomo jak dobre, a się okazało tylko bardzo dobre, ale, ale mniejsza o to. 8 punktów to i tak jest całkiem dużo bo generalnie bardzo smaczne. No i tak jak mówię, polecam spróbować, ale nie naciskam absolutnie. No i to by było wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję za posłuchanie. Jeżeli słuchacie w Wigilię, no to oczywiście życzę Wam wesołych świąt i dużych prezentów pod choinką. Jeżeli słuchacie już trochę później, no to mam nadzieję, że święta były udane że prezenty również dopisały. Jeżeli jesteście jeszcze studentami, to mam nadzieję, że w święta się najedliście tyle, że aż do sesji Wam wystarczy. Pozdrowienia dla wszystkich słuchających, w szczególności dla Dawida, Denia, od którego dostałem to piwo i wiele, wiele innych. Także Deniu, serdeczne pozdrowienia i do usłyszenia za tydzień, tym razem w Sylwestra. Mówił Bania na razie. <mum>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 po piwie brzuch rośnie.